Ewangelia Jana, rozdział dziewiętnasty Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował Go, a żołnierze, uplutwszy koronę ściernia, włożyli na głowę Jego i płaszczem szarłatowym przyodziali Go, a mówili, bądź pozdrowiony, król żydowski, i dawali Mu policzki. I zasię wyszedł Piłat na dwór i rzekł im, oto Go Wam Wywiodę na dwór, abyście wiedzieli, iż w nim żadnej winy nie znajduję. Wtedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc onę cierniową koronę i on płaszcz szarłatowy. I rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli przedniejsi kapłani i słudzy ich, zawołali mówiąc, ukrzyżuj, ukrzyżuj go, rzekł im Piłat.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 nie krajmy jej, ale o nią rzućmy losy, czyja ma być, aby się pismo wypełniło, które mówi Podzielili między się szaty moje, a o odzienie moje los miotali. To tedy uczynili żołnierze. A stały podle krzyża Jezusowego matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasowa i Maria Magdalena.